Ale jakie to są sposoby, właśnie? Bo mnie to, mnie to interesuje, jaki to są, jak, w jaki sposób można z, zabić tyle ludzi? No i tutaj przechodzimy bezpośrednio do wpływu zrównoważonego rozwoju, tak? Ponieważ system to jest jedna z technik, tak? Ale system zrównoważonego rozwoju tak naprawdę będzie reglamentował produkcję wszystkiego. Zakłada się Narody Zjednoczone, też w tym dokumencie Biodiversity Assessment rozważa się wiele, wie, wiele problemów, tak? To na przykład problemem jest to, że ludzie na zachodzie za dużo jedzą tak. i powinni jeść mniej, więc zakłada się, że pewne procesy czy pewne wzorce, że tak powiem, ekonomiczne są złe, więc zakłada się z góry na przykład eliminację rolnictwa w takim sensie, jak gdzieś y, to rozumiemy, to znaczy przejęcie rolnictwa przez duże korporacje, y, zamknięcie rolnictwa takiego, takie jak mamy w Polsce, tak naprawdę małe i średnie gospodarstwa i wiemy, czym to skutkuje, to znaczy najczęściej to skutkuje podniesieniem drastycznym cen i wiesz, gdzieś na, w, w krajach zachodu nie jest to <śmiech> dużym problemem, natomiast na całym świecie po podniesieniu cen już tych, które dziś są odczuwane w Polsce w miarę, wiemy, że na całym świecie ludzie umierają. tak? Ci, którzy żyją na, na dolarze za dzień w większości krajów świata, ci ludzie umierają po prostu z głodu. Więc ta polityka e, ograniczania produkcji żywieniowej już prowadzi do depopulacji. Mamy tutaj e, e, tak naprawdę zrównoważony rozwój zakłada, że tak naprawdę będziemy mieli nowe systemy prowadzenia gospodarstw rolnych, wycofanie nawozów chemicznych ich, yy, i tak naprawdę yy, herbicydów, czyli, czyli tego wszystkiego, co spryskujemy pola. Wiemy, że y, dzięki temu tak naprawdę jest możliwe podtrzymanie obecnej produkcji żywności i wiemy, że dzięki temu mogliśmy mieć ten taki boom, ekspansję yy, populacyjną, tak? Bez, bez tej rewolucji w nawozach chemicznych byłoby to kompletnie niemożliwe i musielibyśmy wrócić do populacji, no tak naprawdę z XIX wieku. Więc ograniczenie tego i wycofanie, co się zakłada w tych dokumentach, to jest jakby najprostsza metoda do populacji, tak? Zakłada się, że to będzie reglamentowane lub, lub usuwane. Będzie się sprowadzać ludzi do miast, tak? Ci ludzie którzy nie będą mieli żywności, nie będą produkować żywności, rolnicy będą przychodzili do miast, w miastach, miasta nie będą miały dostatecznej produkcji żywności, no i co się z tymi ludźmi będzie działo, tak? Te miasta nie będą, że tak powiem, oazą dostatku. Te miasta raczej będą, no, nie, no, nie, nie wiem do, jakiego, do czego to porównać, tak? no, Ale wydaje mi się, że to będzie horror kiedy całą populację społeczeństw z różnych krajów wprowadzi się do miast, no ci ludzie będą umierać, tak? Będą umierać z, go, z głodu, z chorób. E, mamy mamy y, tutaj e, propozycje tak naprawdę, że niezrównoważone są leki, e, e, że tak powiem, syntetyczne, więc właściwie większość leków, które dzisiaj spożywamy są niezrównoważone, więc trzeba je wycofać na, na, na, na tak naprawdę na rzecz ziół i naturalnych leków, tak? Które nas może na coś tam ochronią. Więc tak naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy związanych z tym ruchem również od strony ekonomicznej. To znaczy wiadomo, że dąży się do tego, żeby ograniczyć normalny system, w którym funkcjonuje podaż i popyt, gdzie zakłada się równość redystrybucji dóbr na całym świecie. Do czego to będzie prowadzić? Do, to będzie prowadzić do reglamentacji, to znaczy to, co pamiętamy my z czasów komunizmu, to znaczy, że były momenty, kiedy nic nigdzie nie było. Pamiętajmy, że ta redystrybucja w, w krajach komunistycznych, ona y, obejmowała najczęściej albo eksport do krajów zachodu, albo redystrybucję wewnętrzną typu do Rosji lub do jakichś krajów tam byłego demoludu. Natomiast Teraz zakłada się redystrybucję dóbr na cały świat, więc y, może być tak, że my, produkując pomidory, nigdy ich nie zobaczymy. No i tak dalej, i tak dalej, więc tych, tych metod to, to, są, to, to jest tylko kilka, kilka, że tak powiem, metod na depopulację de i, i, i zaistnienie tej problematyki. Natomiast y, no na pewno jest znacznie więcej programów, które miałyby ograniczyć populację. A jak, w jaki sposób, z punktu widzenia tego, co mówisz, zakładając, że jest to prawda, jakie, jaka przyszłość czeka na przykład młodych ludzi? Co, jakie kierunki powinni na przykład studiować teraz, żeby później dostać pracę w tym nowym systemie? Jak myślisz? To znaczy, jest, jest kilka, znaczy, z, w ten, w ten system obecnie zainwestowano tak potężne pieniądze, żeby go stworzyć, żeby stworzyć kompletnie nowy system, że tak naprawdę społeczeństwo podzieli się na, na właściwie dwie, czy może trzy grupy tych ludzi, którzy po prostu nie będą wiedzieli kompletnie co się dzieje i, i, i po prostu bardzo szybko dojdą do bardzo niskiego poziomu życia i będą skazani na życie w tym systemie i tak naprawdę powolną śmierć, mhm. będą ludzie, którzy będą ten system nadzorować i będą pilnować, żeby ten system, nie oszukujmy się, ten system będzie represyjny, będą ludzie, którzy będą budować ten system i będą, będą go pilnować. No i będą ludzie, którzy, ostatnia grupa multimiliarderów, którzy na tym całym systemie będą zarabiać, ponieważ nie oszukujmy się, ten system, który zakłada z góry równość społeczną, nie zakłada pozbycia się, że tak powiem, tej klasy rządzącej. Tak samo jak komunizm czy socjalizm. Wiemy o tym, że wszyscy ludzie za komuny, większości ludziom, Żyło się źle, natomiast była klasa rządząca, która żyła na poziomie tak naprawdę ludzi na zachodzie. Mieli dacze, mieli samochody, tak. mieli delegacje, wyjazdy zagraniczne i ich życie zbytnio nie różniło się od, od ludzi na zachodzie. Natomiast większość ludzi tak naprawdę cierpiała biedę. Czyli z tego wniosek po prostu taki, żeby zostać politykiem w przyszłości. E, to znaczy tak, no, można, można e, założyć, że jeśli ktoś chce robić biznes, no, po to powinien iść na wszystko to, co jest związane z zielonymi technologiami, tak? czy zielonymi kierunkami, tak? bo ci ludzie będą budować system represji i będą zarabiać na tym pieniądze i będzie to będzie klasa, powiedzmy, średnia w tamtym systemie, nadzorcza, no, która, której będzie się może, być może będzie się dobrze żyło, tak? No, Tutaj nie, nie chciałbym, że tak powiem, sugerować dalej. No, za, za, zakładając, że ten system się nie powiedzie, no to mamy wszelkie możliwe branże, które można sobie o, obrać, tak? Natomiast zakładając, że ten system. nie Zakładamy, że system się prowadzi, Zostanie wprowadzony, no to, yy, to na, pe na pewno to jest dobry kierunek, tak? Żeby pójść i być potem. <śmiech> despotycznym uzurpatorem albo <śmiech> Poli zielonym policjantem, tak, który będzie ludziom wbijał do głowy pewne wartości. Co twoim zdaniem byłoby dobrą inwestycją w takiej kurczącej się gospodarce, bo w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, znaczy ty mówiłeś, że gospodarka obecnie nie rozrasta się, ale się kurczy. Jest to, nie jest to przypadkowy ruch, tylko coś, co jest zaplanowane, celowo zaplanowane. I co w takiej kurczącej się gospodarce warto by było inwestować? Czy jest coś takiego, twoim zdaniem? No bo jeżeli gospodarka się kurczy, to, to chyba nie są to, tak jak było kiedyś po drugiej wojnie światowej, zwykłe przedsiębiorstwa, tylko to będzie zupełnie coś innego. Znaczy mamy... Z większości analiz takich rozsądnych, rozsądnych ekonomistów i, i, i z tych wszystkich, no właściwie dużo informacji jest na, na Prison Planet, tak, gdzie, gdzie dużo analityków wypowiada się na temat tego, że no, dochodzimy do takiego momentu, gdzie musi być, gdzie musi, musi nastąpić krak, żeby przeczyścić system, żeby można było wrócić do jakiegoś poziomu produkcji, do jakiegoś poziomu koniunktury. Więc przed nami. Yy, w którymś momencie, prawdopodobnie w tym roku lub w kilku najbliższych latach no, będzie musiał nastąpić krach. <śmiech> więc potężna ilość majątku yy, zniknie, yy, no po prostu zniknie, tak? Yy, gdzieś te pieniądze, gdzieś ten cały majątek, który był na giełdzie, te biliardy dolarów, one gdzieś wyparują yy, i ludzie stracą kapitał, yy, więc Większość analityków mówi, że na, na ten moment najlepiej jest gdzieś zainwestować e, w metale szlachetne, żeby przynajmniej przez ten moment przejść i nie stracić zbyt dużo. Tak, e, ale. O, ma, ja... Jeśli chodzi o inwestycje, mhm. tak. Natomiast mhm. rzecz, rzeczy, e, jeśli chodzi o inwestycje e, takie długoterminowe, no to e, wydaje Tych. mi się, że tutaj. Tak. E, wszelkiego typu trendy Geralda Celente są jak najbardziej na miejscu i, i można sobie poczytać, co on tam pisze i w co można zainwestować i zarobić na tym pieniądze. Ale nie, nie, nie. Ja, ja pytam w innym kontekście, bo to, co G Gerald Celente mówi, to ja wiem, że to on, on, on inwestuje w srebro, w złoto i getaway plan. <grym> Mnie interesuje co innego. Co, w co inwestować w tej strukturze, która się pojawi potencjalnie. Nie, nie w tym systemie przejściowym, tym, gdzie wszystko się wali, tak? mm -hmm. giełdy i tak dalej, czyli teraz mamy Gerardo Silent, mamy dwo, bloga 2 grosze, mamy Bloga, mamy te, tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że najlepszym opcją jest po prostu kupowanie złota i srebra w postaci fizycznej. Chodzi mi o to, w co inwestować po tym wszystkim, co się stanie, że czy to ma być, czy, bo może nie, nie, nie zresztą odpowiedzieć na to pytanie, ale czy to ma być inwestowanie, nie wiem, w jakąś zieloną energię, w jakieś źródła nieodnawialne, czy właśnie odnawialne, w jakieś elektrownie wiatrowe, co, co to miałoby być w takim systemie? Jak to myślisz? Znaczy jest, jest kilka takich Rzeczy, które, z których powinniśmy sobie zdać sprawę, że ten nowy system ekonomiczny na tyle, na ile mniej więcej można określić, jak on będzie wyglądał po, po, po, po tym tąpnięciu, które teraz jest, gdzieś ten kapitał będzie musiał uciec. I mówi się przede wszystkim o tym, że e, ten nowy system będzie oparty na zasobach naturalnych, to znaczy ceny wszystkich zasobów naturalnych, e, ponieważ do tych zasobów będzie doliczona wartość no tego powiedzmy w cudzysłowie zrównoważonego rozwoju, e, czyli wartość ekologiczna będzie doliczona do wszystkich naturalnych produktów typu woda, ziemia, drzewo. Właściwie wszystkie naturalne produkty będą, e, będą jakby to powiedzieć, potężnie z, e, na wartości zyskiwały. I e, wiele firm... E, Zachodnich typu tam City Bank i inne mówią, że to będzie boom Na przykład na wodę. Mhm. Woda po prostu zdrożeje kilkaset, yy, kilkaset procent, tak? Czy, czy kilka nawet tysięcy procent więcej niż cokolwiek innego. Mówią o tym, że energia, tak, ponieważ ona jest pozyskiwana yy, czy tam z węgla, który będzie opodatkowany jeszcze dodatkowo, czy z ropy, czy z gazu. Mhm. Te wszystkie rzeczy będą potężnie, czyli wszystkie zasoby naturalne będą potężnie drożyć tylko przez sam fakt tego, że, będą, że zakłada się wprowadzenie podatków CO2 od wszystkiego. To znaczy dziś, kiedy, kiedy jesteśmy no, właściwie na miesiąc przed, przed Rio Plus 20, ta, mówi się otwarcie o wprowadzeniu globalnych podatków y, od CO2. Dla, od wszystkich rzeczy. Czyli tak, tak. naprawdę my będziemy. Ja nie, nie rozumiem, jak od wszystkich rzeczy? Od czyli od, od czego dokładnie? Od, właściwie od wszystkiego, ponieważ teraz cen, mówi się o tym, że ceny produktów nie zawierają w sobie tej wartości ekologicznej, tak czyli impaktu na środowisko, więc do każdej ceny produktu będzie doliczony ten, yy, można powiedzieć, w cudzysłowie, podatek CO2, czyli ten impact produktu na środowisko. tak impact, będzie, aha. Od kiedy, czy to będzie po, po To ten, znaczy ten, ten, no teraz ten... mamy, teraz będziemy mieli y, to spotkanie w y, Rio plus 20, mhm. to jest tam bodajże za miesiąc, czy jakoś pod koniec czerwca chyba. E, no i trzeba obserwować, co oni tam podpiszą, bo jeżeli podpiszą zgodę na globalne podatki, to te, to te ceny mogą już już mogą zacząć wzrastać, tak? A czy to, tam, a czy to będzie drastyczny wzrost, to będzie, wiesz, bo to może być, nie wiem, że podaję przykład, chcę sobie kupić chleb za złoty 20, zł, to on będzie kasztował z takim podatkiem 1,22 zł. No to nie jest taka drastyczna mm -hmm. jakaś podwyżka, prawda? Nawet jeżeli znaczy pamiętajmy, poszło. że efekt, efekt podatku CO2 już widzimy, widzimy na przykład w Polsce, jeśli chodzi o ceny energii to znaczy ceny energii ja dokładnie nie znam szacunków ale tak na zdrowy rozsądek przez ostatnie kilka lat yy, no nie wiem dwa razy, trzy razy poszły do góry tak to prawda i, i to jest wpływ no tego, że płacimy yy, podatki ekologiczne między innymi tak, że, że, że to wszystko jest podatkowane więc skoro energia poszła do góry, skoro woda idzie do góry ale to zaraz, poczekaj Tomek bo yy, konkretnie podrożał prąd, tak? Czyli dajmy na to, był, cena była 10 zł, ktoś płacił, no nie wiem, miesięcznie 200, 200 zł za prąd, rodzina. Mhm. I, I co? I, i, I teraz płaci 400 zł i twoim zdaniem jest to wina czego? Znaczy, że, to, czy to czy, jest bezpośrednio? Co się nakłada na, na to, że oni płacą teraz dwa razy więcej? Czy to jest jakiś... Mhm. Skąd to się bierze? Bo ty mówisz właśnie, że znasz, znasz odpowiedź, ale mnie interesuje konkretnie. Dobrze, to no ja Ci podaję konkretnie konkret, konkretny dokument. To jest, to jest dokument, który się nazywa Pierwsza Globalna Rewolucja i to jest dokument ONZ-u, jest, który jest na, na stronie Prison Planet i tam jest dokładnie powiedziane, co, co ma się stać z mhm. scenami. Tak? Tam zakłada się, że żeby zredukować emisję dwutlenku węgla, tak, który zakłada się, że jest zły. Zakłada się emisję, znaczy redukcję emisji, 80% emisji gazów cieplarnianych. To oznacza bezpośrednio, w tym dokumencie jest napisane, o ile wzrosną ceny energii, żeby ludzie mniej konsumowali. Żeby mniej te, tego wszystkiego zostało emitowane do, do atmosfery. No i tak, i, i zakłada się, że na każdego człowieka będzie przypadało 70 gigajouli energii tam na jakiś okres czasu. Tak? I teraz w Polsce... Mniej więcej yy, zużywa się około 100 giga judy. Więc powiedzmy ceny muszą wzrosnąć powiedzmy dwa razy, tak? Mhm. Powiedzmy plus, minus, tak? Różnie, różnie to się wycenia. Powiedzmy ceny muszą w Polsce zdrożeć za energię drugie tyle. Yy, no i są różne wyliczenia dla innych krajów, tak? Dla Stanów liczy się, że od 3 do 7 razy muszą zdroż musi zdrożeć energię, ponieważ oni konsumują... Nie, 70, nie 100 gigajouli, tak jak my, tylko tam konsumują 300-400 gigajouli. Mhm. To, I to jest polityka narodów zjednoczonych. I teraz wszyscy te dokumenty podpisują większość krajów. tak e, I gdzieś ta polityka e, podwyższania cen dla zmniejszenia emisji e, dwutlenku węgla jest realizowana. I ona jest również realizowana w Polsce. Czyli e, będą jeszcze szły do góry. E, czyli, czyli z tego, co mówisz, to to, że drożej prąd, na przykład, opłata za prąd, to jest polityka ONZ-u, tak? I to jest globalnie skoordynowana polityka, ponieważ to nie te ceny jakieś... nie idą tylko u nas w górę, hmm. tylko idą na całym świecie. Trzeba się zadać hmm. sobie pytanie, dlaczego? Ponieważ no właśnie. Bo ja, ja, ja się sam... Na dzień dzisiejszy nie ma czegoś takiego, jak braki czegokolwiek, tak? W produkcji hmm. energii. Więc dlaczego to nagle miałoby zdrożeć? Znaczy ja się sam osobiście zastanawiałem, bo ja też płacę za prąd jako. Normalny uczestnik społeczeństwa, i zastanawiałem się z jakiego powodu. Opłaty moje rok temu było 300 zł za prąd, teraz są 600. To jest tylko przykład. Nie mówię, że one takie są, tylko no, ale to mnie trochę zastanawia, że nie jest to wina tego, że ta firma, która jest dostawcą prądu, tak ustaliła, tylko że to jest jakiś w ogóle odgórny, jakaś odgórna polityka narzucona komuś. To jest dla mnie no takie dziwne. Znaczy dziwne, no ale to mamy dokładnie realizację, to jest, to jest tylko jeden z elementów realizacji no, tego zrównoważonego rozwoju, tak, o którym rozmawiamy, że co to znaczy zrównoważony rozwój? To znaczy taki, który ma jak najmniejszy impact na środowisko. Ty będziesz miał mniejszy impact na środowisko, jak zmniejszysz konsumpcję dajmy na to tej energii, tak, będzie się mniej spalać prądu, będzie mniej, mniejsze zapotrzebowanie. Więc tu poprzez inżynierię społeczną ogranicza się emisję gazów no i przenosz po prostu, no inż ta inżynieria społeczna polega na tym, że po prostu podatkami zmusza się ludzi yy, do tego, żeby mniej konsumowali I to, i to już jest, to jest pierwsza rzecz, która, która pokazuje efekt działania zrównoważonego rozwoju. Bo Ale tak naprawdę jest... to jest robione dla matki ziemi. Nie oszukujmy się. Ci ludzie myślą, że robią coś dobrego. Natomiast już dziś ludzie cierpią. tak? Już dziś ludzie nie mają za no co, tak. co się No właśnie, wzią, właśnie. Tak? właśnie. To jest, to jest ta czarna to druga strona FM. medalu. Tak. Ale mnie, mnie interesuje to, w jaki sposób można narzucić taką politykę dla firmy, na przykład dla dostawcy prądu. No bo kto miałby jakby... Nie, czy, kto miałby im to narzucić? Znaczy to, to jest, jest oni się muszą. Z... Czy oni się y muszą stosować do jakichś odgórnych, y nie wiem, reguł? Y czy od, jak, jak to wygląda? Czy ty wiesz w ogóle, jak to wygląda? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem. To znaczy ja, ja wiem, że już w Polsce y przeprowadza się dla większości firm typu elektrownie y coś takiego jak no, te zielone audyty. Tak. Y I w zależności ile tam dana elektrownia wyprodukowano, to albo musi zapłacić, albo dostaje zwrot, <śmiech> jakiś tam pieniędzy, tak? Z tytułu, że za, za dużo wyemitowała lub za mało. Tak. Więc to już generuje koszta, tak? I to już generuje koszta w, w całej Polsce. Wiem, że na produkcję CO2 dużo przedsiębiorstw ma już limity, typu wiem, że cementownie na pewno mają takie limity na 100%. Więc już produkcja cementu w Polsce już jest reglamentowana też przez, e, przez to, że są limity na CO2 dla cementowni. W związku z tym ceny na cement rosną. Tak. <grych> Więc to, to, to są takie absurdy, no, które, które już y, dziś funkcjonują, tak? A w ostatnim wywiadzie z tobą mówiłeś, że ilość kilo, kilo to, byli, to było kilojule? bo ja się nie znam na elektryce za bardzo, ale to było, że ilość kilojuli na człowieka w Polsce to będzie 70, tak? Czy to było kilowatogodzinę? pamiętasz może? To było 70 gigajuli. Gigajuli, tak. Na osobę. Na osobę te, w Polsce. I te rzeczy nawet są w Wikipedii rozpisane, że kto w jakim kraju ile zużywa mniej więcej tych giga J, To jest bodajże na rok policzone. I w Polsce... Po jest, zobaczcie, są całe tabele po prostu, Aha. jaki kraj, ile zużywa. I w, Polsce, I w Polsce to ma być 70, tak? A jest obecnie 100, tak? tak? W Polsce średnio jest 100 i zakłada się, że na całym świecie, żeby była równość, Aha. no to zakłada się, żeby ludzie, że każdy człowiek, żeby dostał limit 70 giga J. A przeliczałeś może to sobie właśnie taki... Ja na przykład dajmy na to, wstaje rano, idę do pracy, wracam z pracy i ile ja zużywam tych gigajouli? Liczyłeś to jakoś sobie? Ile taki normalny człowiek zużywa tego, żeby normalnie funkcjonować? Wiesz, co nie, to znaczy ja. Bo ile, ile to jest, jakby, żeby tak normalnie przeżyć? Dzień na to takim. Znaczy mhm. dziś, dziś człowiek zużywa około 100, tak? Załóżmy, że stopa życia w Polsce wzrosła, nie wiem że żyje nam się, nie wiem, dwa razy lepiej. Załóżmy, tak? To zależy pewnie od indywidualnych osób, ale powiedzmy, że poziom życia w Polsce wzrósł dwa razy. No to teraz, żeby ograniczyć sobie o połowę tą, tą ilość energii, która tak naprawdę jest we wszystkim, bo to jest, to jest żywność, to jest prąd, to jest ogrzewanie, musimy, tak naprawdę wracamy do poziomu życia, który no, był za komuny w Polsce. Jeśli założyć, że dwa razy nam się polepszyło, teraz musimy o te dwa, ten jeden raz odjąć, no to wracamy do poziomu życia za komuny i tak naprawdę cały ten system, to jak sobie przeczytamy kartę ziemi lub agendę 21, no to jest tak jakby wyjęte z manifestu komunistycznego. No, to, to, to, więc poziom życia, zakłada nam, że nie będzie wyższy. tak? Nie da się po prostu ograni ograniczając y, właściwie każdą aktywność człowieka wygenerować lepszy poziom życia. A jaki jest y, według ciebie, y, być może jest jakiś związek, jaki jest związek pomiędzy y, tą polityką a obecnym kryzysem ekonomicznym, który nie, nie no, jest po prostu, który występuje na całym świecie? Czy to jest coś, co jest ze sobą związane, czy to... W, Yy, występuje zupełnie w oderwaniu od siebie. To znaczy, to jest, to jest trochę bardziej skomplikowana tutaj historia, natomiast yy, jeśli by założyć, że system miałby normalnie funkcjonować, ekonomiczny i założyć zdrowe, takie zdroworozsądkowe podejście, takie jak zastosowano w latach 80., na przykład za czasów Reagana, no to tam sobie pozwolono na krach. I pozwolono na to, żeby rynek się przeczyścił. To trwało ileś lat, to trwało tam 2-3 lata i rynek się przeczyścił ze złych inwestycji. <śmiech> Pieniądze przepłynęły z rąk do rąk, tak? Ktoś na tym zarobił, ktoś na tym stracił. Rynek się przeczyścił i wróciła koniunktura. I przez, przez kolejne mm, no, dwa, kilkanaście lat nie było żadnego kolejnego poważnego kryzysu. No i gdyby, gdyby chcieć do tego znowu tak podejść, że znowu poczyniono bardzo dużo złych inwestycji, no to rządzący poz powinni pozwolić na to, żeby doszło do krachu, <śmiech> przeczyścić rynek. Mielibyśmy dwa, 3 lata de dekoniunktury i po tym czasie by wróciła koniunktura. No tak, tak działa system e, e, wolnorynkowy. No to, to jest trochę tak jak system, e, tak jak działania matematyczne, tak, tak to działa no i tak od zawsze to działało. na no, skoro do tego nie dopuszczono yy, i powoduje się pogłębienie kryzysu i tak naprawdę ci ludzie, którzy rządzą, wiedzą dokładnie co robią. Więc ja, ja zakładam, że chcą doprowadzić do krachu obecnego systemu, żeby wprowadzić nowy system ekonomiczny. Mhm. Oparty o zasoby mhm. i oparty o tą całą politykę związaną ze Zrównoważonym Rozwojem, Agendą 21 i, i całą tą polityką, która, która tak naprawdę do tej pory była dobrowolna. Do tej pory nawet Agenda 21 i Karta Ziemi to były takie dokumenty, jak tam w Stanach, na tych stronach zagranicznych czytałem, to się określa jako soft law, że, to, że miękkie prawo, że to, to nie były dokumenty, które zobowiązują do czegokolwiek, więc państwa na własną rękę sobie wprowadzały to lub nie. Tak. Jak chciały. Natomiast dziś e, podczas konferencji Rio Plus 20 e, jest propozycja, żeby wprowadzić te, te wszystkie ustalenia jako twarde prawo obowiązujące międzynarodowo, Więc nie będzie już ucieczki od tego, żeby wprowadzać wszystkie te zmiany i, e, no i tak naprawdę <śmiech> doprowadzić do dalszej dezintegracji systemu ekonomicznego. No zobaczymy, jak to będzie. No, Ale jak, jak, myślisz, jak myślisz, kiedy ten krach, ten reset systemu mógłby nastąpić, bo nie wiem, czy się spotkałeś z taką postacią jak Lindsley. nie wiem, czy dobrze wymawiam mówię jego nazwisko, imię Lindsley Williams. Lindsay Williams, tak? I on tam przepowiada, że pod koniec tego roku dolar zostanie zdewaluowany, około 40%. Złoto będzie po 3000 dolarów, natomiast srebro będzie po 150 dolarów za uncję. Natomiast Gerald Salente mówi, nie, to chyba nawet nie był Gerald Salente, to był Mark, Mark Faber. Mark Faber mówił, że gdyby faktycznie odnieść cenę dolara, który jest od, od dłuższego czasu dewaluowany do ceny złota, to uncja złota prawdopodobnie kosztowałaby coś koło wyrażona w dolarach, coś koło miliona, miliona dolarów. Czyli to pokazuje, w jaki sposób dolar jest już zdewaluowany, prawda? Jeżeli jedna uncja kosztowałaby tyle pieniędzy. Ja tylko go cytuję, to nie są moje nie jakieś mhm. konkluzje. Jak ty myślisz, masz jakieś swoje takie przemyślenia na ten temat, kiedy miałby taki właśnie krach nastąpić? Czy to będzie po tych wyborach w Stanach Zjednoczonych, czy może w jakimś innym terminie? To znaczy wydaje mi się, że tu no z tych wszystkich y, informacji, które też gdzieś tam y, śledzę i staram się y, jakiś sensowny scenariusz sobie w głowie y, y, ułożyć, no to y, no wygląda na to, że, y, że na ten ostatni kwartał tego roku 2012 trzeba się przygotować. Także no jeżeli nic się nie stanie, no to tak naprawdę człowiek nic nie straci. Tak? A jeżeli coś się stanie, no to tak naprawdę mamy... No, przynajmniej 2-3 tygodnie chaosu na rynku, który może skutkować różnymi rzeczami w różnych częściach świata. Tak? Wiemy, że próby blokowania bankomatów na całym świecie się powiodły i to w tamtym roku było, były testy robione i w Polsce też przez parę dni Mhm. dokładnie w tym samym czasie, kiedy w Stanach e, wyłączono na jeden dzień bankomaty, to i w Polsce zrobiono dokładnie to samo. Więc o, ja myślę, że, że ktoś, ktoś, ktoś sprawdza, czy system działa, czy nie działa, czy można założyć limity na wydawanie pieniędzy z bankomatów w, no, w całym tym świecie zachodnim. Tak? Wiemy, że w Argentynie przez dwa tygodnie banki były zamknięte. Ci ludzie, którzy nie mieli pieniędzy no, okradali sklepy, były zamieszki, no i, no i tam był horror, tak? To trwało dwa, około dwóch tygodni od, od, od takiego krachu. No pytanie, jak to będzie teraz wyglądać? No moim zdaniem to jest około dwóch tygodni, taki on może być naprawdę nieprzyjemnie, tak? Więc gdzieś tam w trzecim kwartale, październik, listopad, grudzień, gdzieś trzeba sobie odłożyć trochę... Pieniędzy, no gdyby miało się coś dziać, tak, jeżeli nic nie stanie, no to można sobie pójść kupić papierosy za to albo Tak. No Wojciech... albo ubranie, no, albo nie, tam tak. co on no, lubi, tak. No słuchaj, Wojciech Sejrowski mówił, żeby kupować cegły na przykład, bo to mnie, to mnie ostatnio wywiad z nim oglądałem, on ja mówił, że no, w czasie wojny na przykład cegieł nikt nie ukradnie. Natomiast gdy skończy się wojna, to zawsze się cegły przydadzą, bo trzeba będzie odbudowywać, tak? Czyli No, tak. no, <laughs> no ciekawe podejście, no, ale, ale on żyje sobie tam na preli, w swoim domku, więc y, może się tu dosyć bezpiecznie. Dobrze, kolejne pytanie, żeby po folii będziemy kończyli, bo troszkę się rozgadaliśmy, mamy już godzinę 20 na liczniku. Jaki ten kryzys się może objawić w Polsce? Jak, jak myślisz, jakie mogą być, to, jakie mogą być y, konkretne przykłady takiego kryzysu, który miałby doprowadzić do takiego, do zmiany systemowej, potencjalnej zmiany systemowej? I albo jak się to objawia, albo jak się objawi? Jakie są może już objawy w Polsce y, tej agendy? Znaczy, w Polsce to y, przynajmniej jeśli chodzi o wprowadzenie polityki. Tej, e, zielonej polityki, tak, Agendy 21 zrównoważonego Rozwoju. Jest, jest ważne, żeby sobie każdy Polak uświadomił to, że my mamy zapisane to w Konstytucji, że my mamy to wprowadzać. Znaczy w Konstytucji Polskiej jest wprowadzone, jest wpisane, że mamy wprowadzać zrównoważony rozwój w Polsce. Więc e, to jest e, działanie, że tak powiem, konstytucyjne, do, do, do którego jest zobowiązane państwo, więc My gdzieś dryfujemy w tym kierunku, natomiast póki co, tak jak mówię, Agenda 21, to było takie miękkie prawo i te wprowadzanie tych różnych ustaleń, regulacji i tak dalej, no to jest bardzo takie, jak się komu to podoba. Tak? Każdy, nawet, nawet ludzie, którzy piszą opracowanie na ten temat, piszą, że to jest no, bardzo niekonkretne i oni nie wiedzą, jak to wprowadzać, więc każdy sobie to interpretuje na swój sposób i robi zmiany w każdym kraju tak rozumiejąc to na swój sposób. Natomiast jeżeli wprowadzimy to, e, jeżeli, jeżeli Polska podpisze prawo międzynarodowe, e, no to już będziemy zobowiązani do tego, żeby to wprowadzać w bardzo rygorystyczny sposób, no bo wtedy się pojawią regulacje międzynarodowe do tego kto, kiedy, do jakiego czasu ma wprowadzać pewne zmiany. To już, nie, to już nie będzie na własną rękę. No i wtedy możemy się spodziewać tego, że w Polsce będzie się działo coraz gorzej. Natomiast sam kryzys taki obecny, ten, który teraz jest, no to y, trudno mi powiedzieć, co się będzie działo w Polsce, bo Polska jak na razie jest y, w takim, można powiedzieć, y, oderwaniu od reszty świata, gdzie można powiedzieć, że w Polsce się dobrze dzieje. Ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę my już... Y, można powiedzieć tak, że licząc w sposób taki konwencjonalny, no to my jesteśmy w dobrej sytuacji. Natomiast jeśli założymy sytuację taką, że już rząd przejął e, tak naprawdę całe ubezpieczenia społeczne, cały kapitał ubezpieczeń społecznych, czyli już musiało brakować pieniędzy. Teraz wiemy, że skończą się dotacje z Unii Europejskiej i zostaną zatrzymane e, bardzo dużo inwestycji w Polsce z tytułu dotacji, czyli autostrady, drogi. Żeśmy Polska teraz po prostu przepuściła potężne pieniądze z tytułu no, teraz euro 2012, które nigdy się nie zwrócą. To musimy być tego świadomi, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Mamy zadłużenie bodajże, nie jestem pewien, 70% społeczeństwa ma jakieś formy długów z tytułu kredytów bądź jakichś innych, więc to jest jeszcze takie zadłużenie wewnętrzne jednostek. No i e też musimy pamiętać o zaangażowaniu w pol Polski w, e w swapy kredytowe, czyli dokładnie to, co zrobiła Grecja. To, co normalnie jest opisywane e jako kredyt, e czyli zadłużenie, my musielibyśmy się jeszcze bardziej zadłużyć, na co nam już nie pozwala konstytucja, to na, to na dalsze zadłużenie pozwalają swapy kredytowe. No i Polska jest coraz bardziej zaangażowana w te instrumenty i pamiętajmy, że te instrumenty doprowadziły do tego, do tej sytuacji, w której dzisiaj jest Grecja. To znaczy oni się zadłużyli ponad ustawowe normy poprzez właśnie takie nieformalne zaciąganie kredytów poprzez swapy kredytowe. Więc... Polska ma du bardzo dużo problemów. Rostowski widać, że, że chodzi i, i ma już tyki nerwowe trochę i przytupuje, więc on bardzo dobrze wie, co, co się dzieje, bo wie, ile ma teraz yy, kredytów do spłacenia. Nie tylko tych formalnych, oficjalnych, ale właśnie tych też yy, w drugim zestawie książek. <laughs> więc wydaje mi się, że tu też... Yy, jeżeli, jeżeli dojdzie do czyszczenia rynku, to pol, polskie to nie ominie, że tutaj dewaluacja złotówki na no. e, pewno nastąpi. Ja mówię, jestem tego pewien, no i że co nada, się... nawet jest przewartościowana i dzisiaj. No i co się stanie, myślisz, co, co się z, nas, z naszym pięknym krajem może stać? W tym scenariuszu, bezrobocie, bieda, druga komuna, drugie, drugi stan wojenny, coś takiego? Wiesz co, no nie wiem, nie, nie mam na tyle, na tyle informacji, żeby, to znaczy bardziej, bardziej się skupiam o, na aspekcie globalnym, jeśli chodzi o analizę i tego, co przychodzi ze świata zachodniego, niż tutaj na lokalnym, tutaj na tym, co się dzieje lokalnie u nas na rynku, więc myślę, że trzeba zrobić wywiad z człowiekiem, który siedzi tutaj dobrze, Polsce na rynku i dokładnie wie, co się dzieje, żeby powiedzieć, jakie mogą być reperkusje tutaj w tak, Polsce. Tak, tak? No Taki wywiad myślę, że przeprowadzimy niebawem również. Dobrze, no to coś jeszcze chciałbyś dodać odnośnie tego tematu, bo będziemy kończyli już powoli. No nie, wydaje mi się, że, że trzeba też ostatnią rzeczą taką, którą trzeba sobie zdać sprawę, że teraz będziemy mieli potężną promocję, Społeczną, właśnie te, tych zagadnień związanych z promocją zielonej, zielonego systemu ekonomicznego, zrównoważonego rozwoju. Ta promocja będzie nie tylko w mediach, poprzez szkolnictwo, kulturę i tak dalej, ale również będzie promowana przez kościoły. Ja ostatnio czytałem taki artykuł, gdzie klub rzymski dociera do organizacji, w tym wypadku to były organizacje chrześcijańskie, żeby one opracowywały historie, wokół których będzie można opowiadać o tym no, nowym systemie, tak, że, tak. Że, żeby ludzi nakłaniać, że to jest dobre. No i to już ma miejsce. Ja osobiście ja miałem, miałem okazji posłuchać kilku ciekawych rzeczy mhm. <laughs> nawet w Polsce. Tak. Których nie chciałbym słuchać. Aże, co Oraz to były za, za rzeczy, o czym, ty mów, o czym teraz mówisz nie, dokładnie. Więc no, przygotujmy się na to, że będziemy widzieć potężną promocję poprzez filmy, mm. tak, katastroficzne, poprzez e, media, promocje ty, tych tematów. Ale to jest z drugiej strony dziwne, ponieważ w tym swoim założeniu <śmiech> ta ideologia jest mówi, że, że właśnie chrześcijaństwo i muzeuma, muzeumanie są jakby antypokojowi na świecie, tak? Są jakby... To mhm. przez nich jest właśnie źle. I znaczy, no... To, to teraz to patrzę, się to nie zwracają, to, tak? stworzyć taką formę chrześcijaństwa, czy taką formę e, islamu, która będzie tolerancyjna. Mhm. Na wszystko. Mhm, tak jak mamy na przykład no, jakąś formę, tak, czy to ktoś przyjmuje, czy nie, no, ale dajmy na to w Polsce mamy em, chrześcijaństwo, katolicyzm, tak, I, i, i, i już w tym systemie, jak sobie ktoś przeczyta Kongres Watykański II, no to tam już zostało zapisane, że inne religie też są drogą do y, no, oświecenia, tak, do mhm. czegoś dobrego no to kiedy Kościół katolicki o takich rzeczach mówi, no to to jest, to jest mniej więcej ten kierunek, tak? gdzie tam się pisze, że hinduizm to też jest coś dobrego, kiedy to jest wbrew w ogóle re, religii takiej no biblijnej, tak? Mhm. Więc y, to jest mniej więcej ten kierunek. Kończymy dzisiaj, na dzisiaj naszą audycję. Mhm. Dziękuję bardzo. No ja również dziękuję. Do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia.